Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dosyć wyjątkowych okolicznościach. Dlaczego? Dlatego, ponieważ mamy pewną sprawę, sprawę, która wyniknęła z powodu Woglana, a właściwie z powodu Atorka, a właściwie to zaraz sobie to wyjaśnimy. Zapraszam was w magiczny świat następnej dramy Atorka, tym razem z Woglanem. Otóż o co chodzi? Jeśli to, co Woglan rzucił zarówno na wykopie, jak i na moim kanale, jest to mamy no, dosyć mocną hipokryzję. Pamiętacie jak Atorek się wielce produkował, że ceni sobie wolność wypowiedzi, ogólnie wolność podczas jakichś tam marszy kodu, akta 1, akta 2, szczerze mówiąc guzik mnie to w tym momencie obchodzi, podśpiewywał wkurzając wszystkich oglądających cały czas tą jedną piosenkę wolność, wolność rozumiem, wolności oddać nie umiem. No w sumie ta piosenka ma sens, wolności oddać nie umiesz dla innych. Dla siebie to jak najbardziej, ale i inni, ojojoj, co to za krytykanctwo. Ale po kolei, pewnego pięknego dnia, to jest jakiś czas temu, kiedy wrzuciłem materiał Przedsiębiorcy próbują aresztować Sanepit, czyli znamienitego dnia 25 stycznia Wolglan napisał do mnie na, w komentarzach Mam dla ciebie nowy temat. Właśnie dostałem klejma za prawa autorskie na filmie o Atorze. To niezła ta wolność słowa i prawo cytatu w jego wykonaniu. I szczerze mówiąc e, wolałem się upewnić, poczekać po prostu, czy w ogóle w jakikolwiek sposób, nie wiem, upubliczni screeny, czy na przykład wspomni o tym na wykopie. No i wspomniał na wykopie, czy przypadkiem sieć partnerska Live to Premium to nie ta, do której należy Ator? Jak tak, to właśnie dostałem klejma za prawa autorskie na filmie o nim. To niezła ta wolność słowa w jego wykonaniu. Wobec tego śmiem twierdzić, że raczej to, co pisze, w ogóle nie jest prawdą. Oj, lepszy, ale nie widziałeś screenów. No nie widziałem, ale widziałem opis kanału Atorka. Nie wierzycie mi na słowo, to sobie wejdźcie w kanał Atorka. Ba, nawet wam dam link w opisie kanał inne i tam jest taki znamienity opis. Cennik komercyjnego, chcesz za darmo? Napisz mail i zapytaj o zgodę wykorzystania materiałów za każdorazowe użycie. Obrazek wyróżniający, wel, niestandardowa miniatura, 1500 zł. Fragment od pierwszej klatki do jednej minuty 3000 zł. Fragment od jednej minuty do dziesiątej minuty 5000 zł. Fragment powyżej 10 minut 10000 zł. Na przykład screen z filmu do zilustrowania artykułu. Ty słuchaj, prawniku z fotela bezobjawowy, zdajesz sobie sprawę, że to, co tutaj zawarłeś, jest nielegalne, ponieważ istnieje coś takiego jak prawo cytatu? Bo tak się składa, że mam wrażenie, że nie. Poczytajmy sobie o prawie polskim. Prawo cytatu, potoczne określenie postaci do użycia dowolnego użytku publicznego, zezwalającej na wykorzystanie niewielkich fragmentów cudzej twórczości we własnych utworach. Bez konieczności... Uzyskania zgody twórcy. Historię regulacji prawa, bla bla bla. E, w polskim prawie autorskim prawo cytatu zostało uregulowane już w pierwszej ustawie, bla bla bla. E, Przepis ustawy zmieniono w 2015, bla, bla, bla. Cytat wolno umieścić w utworze, który pozbawiony cytatów wciąż byłby utworem. Moi drodzy, czy materiał Woglana wciąż byłby utworem, gdyby nie Ryjec, atorka, Jak najbardziej. Jeszcze jak. Dlaczego? Ponieważ to był tylko Thumbnail. Thumbnail, który dodatkowo jeszcze był przerobiony. Moi drodzy, wygląda to tak, według prawa, że jeśli masz ilustrację, która jest użyta publicznie, czyli innymi słowy poprzez YouTube, poprzez media społecznościowe i ją przerobisz jakkolwiek, to ona w tym momencie zaczyna działać na prawach cytatu. Albo w sumie teraz tak się zastanawiam, czy to nie podpada pod parodię? W każdym razie, dalej jest legalnym używanie przerobionych zdjęć kogoś. Jeśli oczywiście tylko te zdjęcia dostały się do mediów społecznościowych. Nawet sam YouTube, czy sam Facebook, czy sam Twitter nie jest w stanie się nijak do tego doczepić. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o wszystkie screeny z Facebooka, screeny z YouTube'a, screeny z jakichkolwiek portali społecznościowych, one są dostępne publicznie. Wobec tego są publiczne, wobec tego są ogólnodostępne, wobec tego ich screeny można robić. I teraz uwaga, dlaczego uważam, że fakt, iż w ogóle dostał klejma jest winą a torka, ponieważ tak się składa moi drodzy, że ja w przeszłości miałem podobną sytuację, tylko że z Golonko. Mariuszek bardzo się oburzył, że o nim wspominam, że o nim nagrywam, wobec czego sklejmował mi wideo. Może tylko jedno na dobę, wobec tego sytuacja wygląda tak, że pierwszej doby pierwsze padło, drugiej doby drugie padło. Też oczywiście nie jako Mariuszek Mariuszek, tylko oczywiście jako y, tam MaxTV LCC. Po wyśledzeniu okazało się, że że to jest jakaś firma krzak, która jest zarejestrowana w siedzibie, która jest przygotowana do tego i rejestruje bodajże 20 parę firm. A tak naprawdę to była maluteńka kamieniczka pośrodku niczego, w samym środku małego miasteczka. I teraz uwaga, jak działa mechanizm takiego klejma na YouTubie. Masz trzy strajki. Pierwszy strajk, okej, okay, spoko, nie ma tragedii. Drugi strajk, y jeszcze jeden i ci banują konto, usuwają wszystko i nie ma odwołania. Wobec czego ty możesz pisać sobie odwołanie. Odwołanie, w którym zawierasz wszystkie swoje dane osobowe. Dlaczego? Ponieważ YouTube zakłada, że jeśli ktoś rzuca klejma o prawa autorskie, no to chce cię pozwać. Jeśli po okresie 14 dni roboczych, czyli około 2-3 tygodni, nie dostanie tego pozwu, no to claim jest cofany. YouTubeki zarzekają się, że to jest bardzo dobry system, ponieważ w tym momencie siedzisz sobie wprawdzie te trzy tygodnie na tyłku, nie możesz nagrywać, nie możesz tworzyć nowych treści, bo jak zostaną zaklejmowane, to automatycznie, z automatu nawet nie są sprawdzane, tylko kanał ci kasują i tyle, ale... Ale jeśli dana firma bądź kanał zrobi ci tak trzy razy, to wszystkie ich kanały zostają banowane. I to jest niejakie uzasadnienie, które utrzymałem od pracowników YouTubka na zasadzie no patrz, system działa, wszystko jest okej. Okay. No nie jest droga Susan Wojcicki, ponieważ mamy taki jeden mały, maluteńki problem. Że dana osoba zyskuje pełne twoje dane osobowe. Imię, nazwisko, adres zamieszkania w PESEL Wszyściuteńko na tacy I podpisuje zero dokumentów oraz deklaracji Które mówią, że użyje twoich danych osobowych Tylko aby wytoczyć ci proces w sprawie praw autorskich Bądź wykorzysta je w inny sposób I teraz sobie tylko możecie wyobrazić Co jest w stanie zrobić z waszymi danymi osobowymi Pełnymi danymi osobowymi socjopatyczna osoba Równocześnie kryjąc się za różnymi firmami krzakami czy też sieciami partnerskimi ta osoba może zamienić twoje życie w istne piekło. A ty nie możesz nawet go pozwać o niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych, ponieważ on nawet nie podniósł przełbicy. Czy w tym momencie przypadkiem nie przeleciał wam mokry pot po tyłku? Widzicie, a nawet to nie wy, a Woglan musi oddać dane osobowe, no nie wiadomo komu. Ponieważ nie mamy nawet gościa, który, że tak to określę, jest głównym wykonawcą, mamy jakąś tam firmę, która po prostu zajmuje się tylko reprezentowaniem youtuberów i nie wiadomo, co ona z tymi danymi zrobi. Według mnie istnieje duża szansa, że mogą je nawet przekazać Atorkowi. Przerażające! to teraz wam coś powiem. Taki zabieg według mnie jest to cyberbowling, czyli innymi słowy przemocowa próba zastraszenia cię. Ty masz się bać krytykować atorka, ty masz się bać wypunktować co on robi. W Woglan w tym momencie jak przerażony pieseczek ma uciec do konta i skulić się na zasadzie nie bicie już nie będę. Jest to po prostu wredne. Jeszcze nie wiemy czy to było ręczne, przypuszczam, że to był klej ręczny wobec tego zlecony. Jeśli by tak było, niech się wypowie w ogląd w komentarzu. To tym bardziej według mnie byłaby to próba zastraszenia. I teraz pytanie, które na pewno wszyscy zadają. Lepszy, czy woglan powinien wysłać swoje dane osobowe i rozpocząć spór o klejma? Zależy, ile tych klejmów już ma na koncie. Jeśli nie ma, ma czyste konto, spoko, ja bym położył lagę. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie jest gra warta świeczki, żeby oddawać atorkowi twoje dane osobowe. Nie wiadomo, co z nimi zrobi, nie wiadomo, co mu dołaszczeli, wobec tego lepiej sobie siedzieć cicho. Oj, przepraszam, koniecznie zaplorujesz ładować dźwięk i wypuścić razem ze screenami oczywiście z Facebooka, ale normalnie, bez jakiegoś tam ryjca, atorka, bez jakichś różnych innych rzeczy, ale wypuścić jak najbardziej. No i oczywiście filmik uzupełniający, wyjaśniający niejako tę całą sytuację. Na znak, że po prostu, owszem, masz gdzieś tego klejma, tylko i wyłącznie dlatego, że nie będziesz wysyłał mu danych osobowych, ale pokazujesz mu, że nie jest dalej wolny od krytyki. Natomiast gdybym miał już wcześniej skądś tam ten jeden strajk, no to, mój drogi, trzy strajki wypad z bajki. Tu, jeśli już masz kanał, na którym ci zależy, jeśli nie masz jakieś tam grupy na Facebooku, czy tam na Discordzie, czy gdziekolwiek, to ja bym już poszedł w bank. Ale jeśli natomiast masz ten twój kanał, co wielokrotnie wspominałeś gdzieś, gdzie masz przygotowaną już społeczność do tego, żeby w razie czego zmienić kanał na inny, no to w sumie nie masz się chłopie czym przejmować. Tylko według mnie jak najbardziej warto wspomnieć na kanale o tym, aby ludzie widzieli, aby ludzie zdawali sobie sprawę, że jest taki problem i jeśli będzie taki problem częściej, no to może skończyć się bardzo nieprzyjemnym e, hokus pokus kotlet z chrzanem. Niemniej jednak skromnie przy Przypominam, iż to wszystko jest bez screenów. Wobec tego to wszystko to są moje domysły. Domysły, które są wywołane tym, że Woglan głosi o tym publicznie. Jeśli to jest prawda, to jest to następny przykład hipokryzji atorkowej. Jeśli to nie jest prawda, to automatycznie z miejsca przepraszam. Ale wiecie co, coś mam wrażenie, że jednak yy, wierzę Woglanowi. Tak czy owak, zapobiegawczo mówię, niekoniecznie dlatego, że Atorek ma mi coś klejmować, tylko ogólnie, że mamy grupę na Facebooku Task Force Hashtag L tam są wszystkie informacje na bieżąco Jeśli byście na przykład się obłudzili, chcieli rano posłuchać lepszego, a tu okazuje się, że kanału nie ma to szukajcie na grupie tam na bank będą informacje na bieżąco. Jeszcze prawdopodobnie pomyślę o jakimś ćwierkaczu na wszelki wypadek. A jakie jest wasze zdanie? Czy Atorek rzeczywiście spróbował cenzurować Woglana, ponieważ zapiekła go dolna część pleców? Co Woglan powinien zrobić w sytuacji. Zapraszam Was do dyskusji. Komentarze jak zwykle były, są i będą Wasze.